Dużym problemem w Sopocie są korki, zatłoczone ulice, generują je oczywiście również mieszkańcy miast sąsiadujących. Czy ma Pan jakiś pomysł na rozładowanie korków, na choćby zminimalizowanie tego problemu, jeżeli nie eliminację? jakimś skrajnym rozwiązaniem byłoby postawić rogatki na granicach miasta i nie wpuszczać mieszkańców Gdyni i Gdańska. No oczywiście to można tylko w formie humorystycznej rozpatrywać. Jesteśmy wspólnym organizmem metropolitalnym. Korzystamy też na sąsiedztwie tych dwóch miast. Myślę, że trzeba trochę inaczej podejść do realizowania remontów. Część prac może odbywać się poza sezonem letnim. Część prac może odbywać się w nocy. Część prac mogłaby się również skupić na minimalizowaniu uciążliwości dla mieszkańców. I wróciłbym do tego pomysłu, który kiedyś rzucił pan prezydent Karnowski, budowy tunelu Koszty tego typu inwestycji stale maleją z uwagi na postęp technologiczny. Ja nie mówię, że trzeba byłoby to od razu robić, ale może zacząć znowu o tym myśleć, żeby część tego, bo jak sama pani y, była uprzejma stwierdzić, y, te korki są generowane przez y, y, ruch transferowy między Gdynią a Może część tego ruchu y, mogłaby pójść inną rutą, mówiąc tak językiem morskim, Wiem, że Gdynia bardzo narzeka, że Droga Różowa u nich powstała, nie, nie będzie realizowana, kontynuowana w Sopocie. Może gdyby dało się znaleźć przestrzeń na budowę drugiej takiej nitki, bez naruszania tkanki miejskiej, bez naruszania um, architektury um, w jakimś metodą również czasem schodząc pod ziemię, um, to w jakimś stopniu umożliwiłoby czy ułatwiłoby poruszanie się po tym naszym zatłoczonym mieście. i Chyba nie najlepszym pomysłem jest remontowanie dwóch równoległych alterii, równocześnie gdzie w tej chwili mamy pewne prace prowadzone i na Alei Niepodległości i w Pasie Nadmorskim jakiś czas temu ja jeździłem objazdem przez Ergo Arenę. Ani to nie było oznakowane, ani to nie było łatwe, ani to nie było wygodne. Zamknąć miasta nie możemy bo taką mamy odpowiedzialność. Możemy natomiast w aspekcie metropolitalnym również lobbować i tu oczekiwałbym większych działań od osób zajmujących się polityką na szczeblu regionalnym, chociażby sejmiku województwa pomorskiego, lobbować za tym, żeby kolejne obwodnice wokół Trójmiasta powstały bo one również odciążą przejazd przez Sopot. Skupił się Pan na, na takim transporcie indywidualnym. Czy w przypadku komunikacji zbiorowej ma Pan jakieś pomysły? Wie Pani co, ja jestem entuzjastą komunikacji zbiorowej, tylko że niestety w Polsce nie mamy dobrych przykładów. W tym roku byłem z rodziną przez kilkanaście dni w Anglii. Cudowny dojazd nowoczesnym pociągiem do Londynu godzinę i świetna komunikacja w mieście. Nie chce się zabierać samochodu, żeby stać w korku na autostradzie i martwić się, że muszę być cały czas skupiony. Podobnie w Szwajcarii rewelacyjne połączenia pociągowe między Zurychem a Bernem. Tych przykładów można mnożyć. Transport publiczny dopiero zacznie funkcjonować wtedy, kiedy zachęcimy mieszkańców do tego, żeby nie jechali jedna osoba w jednym samochodzie. On musi być skuteczny, tych połączeń musi być więcej i to też jest funkcją miasta, żeby do tego dokładać. Niestety środki publiczne. To nie jest interes, który przyniesie zysk. To nie może być prywatna działalność i nie można patrzeć na to w takich kategoriach. Widząc dzisiaj na przystankach autobusowych grupy kilku czy kilkunastu, osób, głównie starszych, czekających na autobus, dochodzę do jednego prostego wniosku, te autobusy powinny jeździć częściej. Oprócz tego one mogłyby, tak jak znamy te przykłady i w Polsce, i w Europie, jeździć z wykorzystaniem bardziej ekologicznych, ekologicznego napędu, czy bardziej ekologicznych paliw, tak? Chociażby w Gdyni takie projekty są realizowane. Więcej połączeń, najlepiej ekologicznych, a może trzeba byłoby również sprawdzić, czy aktualna sieć połączeń odpowiada mieszkańcom. Tak zrobienie badania ankietowego w, na populacji miejscowości takiej jak Sopot ani nie jest drogie, ani nie jest kosztowne, ani nie jest skomplikowane. Myślę, że nawet służyliby nam pomocą studenci sopockich uczelni. Tu są przecież dwa ekonomiczne wydziały i kilka uczelni niepublicznych. Ja ze swoimi studentami podstawową Formę badań opinii publicznej i badań rynku realizuje właśnie w formie ankietowej. Jestem pewien, że oni z chęcią również zapytaliby się osób stojących na przystankach, co te osoby poprawiłyby w komunikacji miejskiej. A to w pewnym sensie też odpowiada na pytanie na zaangażowanie obywateli w rządzenie naszym miastem.